Rozdział piąty. Nefici nawracają się i wyrzekają grzechów. Mormon spisuje w skrócie dzieje swego ludu. Mormon został powołany, aby głosił słowo umożliwiające ludziom życie wieczne. Pan zgromadzi rozproszony Izrael. I żaden Nefita nie wątpił w prawdziwość słów świętych proroków, gdyż wiedzieli, że ich słowa na pewno się sprawdzą. I wiedzieli że Chrystus na pewno przyszedł na świat, albowiem dano im wiele znaków przepowiedzianych przez proroków i wiele się już spełniło. Dlatego wiedzieli, że wszystko nastąpi tak, jak przepowiedziano. Dlatego wyrzekli się wszystkich swych grzechów, występków i rozpusty i pilnie służyli Bogu dniem i nocą. I stało się, że gdy wzięli do niewoli wszystkich ocalałych spiskowców, a żaden im nie umknął, wtrącili ich do więzienia i zarządzili, by nauczano ich słowa Bożego. I uwolniono tych, którzy się nawrócili, wyrzekając się swych grzechów i przystępując do przymierza, że nie będą więcej mordować. Jednak tych, którzy nie przystąpili do przymierza i nosili się z zamiarem tajemnych morderstw, tych, o których wiedziano, że grożą swym braciom, potępiono i ukarano zgodnie z prawem. I tak położyli kres tym wszystkim złym, tajemnym i występnym spiskom, które spowodowały wiele zła i morderstw. Tak upłynął 22, 3, 4 i 25 rok. I tak minęło dwadzieścia lat I wiele wydarzeń uważano za ważne i niezwykłe, jednak nie można spisać wszystkiego w tej księdze, gdyż nie pomieści ona nawet setnej części tego, czego świadkami było tak wielu ludzi w ciągu tych 25 lat. I istnieją inne kroniki zawierające szczegółowy zapis dziejów tego ludu, podczas gdy Nefi podaje je wiernie, ale w skrócie. Dlatego piszę, opierając się na kronice Nefiego, wyrytej na płytach nazwanych płytami Nefiego. I piszę na płytach, które przygotowałem własnymi rękoma. Nazywam się Mormon, będąc tak nazwany od miejsca Mormon, gdzie Alma założył ich pierwszy kościół po ich odstąpieniu od wiary. Oto jestem uczniem Jezusa Chrystusa, Syna Boga. Zostałem przez Niego powołany, by głosić Jego Słowo pośród moich, aby mogli mieć życie wieczne. I potrzeba, abym zgodnie z wolą Boga uczynił zapis tego, co nastąpiło, aby modlitwy świętych, którzy umarli, wypełniły się według ich wiary. Podaję więc w skrócie, co nastąpiło od czasu, gdy Lechi opuścił Jerozolimę i czynię to, opierając się na kronikach tych, którzy żyli przede mną, Aż do moich czasów. I po tym podaję, co widziałem na własne oczy. I wiem, że co piszę jest rzetelne i zgodne z prawdą, jakkolwiek wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie wyrazić w naszym języku. Kończę teraz swoje słowa i powrócę do zapisu dziejów sprzed moich czasów. Nazywam się Mormon i jestem w prostej linii potomkiem Lechiego. I jestem wdzięczny mojemu Bogu i mojemu Zbawcy, Jezusowi Chrystusowi, że wywiódł naszych ojców z Jerozolimy, o czym nikt nie wiedział oprócz Niego i tych, których wywiódł, i że dał nam tak wielką wiedzę dla zbawienia naszych dusz. Błogosławi on dom Jakuba i jest miłosierny potomkom Józefa i gdy potomkowie Lechiego przestrzegali jego przykazań, błogosławił ich i szczęścił im zgodnie ze swym słowem. I na pewno przywróci resztce potomków Józefa poznanie Pana, ich Boga. I tak pewnie jak Pan żyje, zgromadzi on z czterech stron świata wszystkich, którzy pozostaną z potomstwa Jakuba, a są rozproszeni po całym świecie. I przymierze, które zawarł z całym domem Jakuba, wypełni się w wyznaczonym przez niego czasie. Wtedy potomkom Jakuba przywrócone zostanie poznanie przymierza, które on z nimi zawarł. Wtedy poznają, że ich odkupicielem jest Jezus Chrystus, Syn Boga i zgromadzą się z czterech stron świata na swych własnych ziemiach, skąd ich rozproszono. Jak Pan żyje, tak się stanie. Amen.